Dziś zapraszam Was na specjalny podcast Specjalny odcinek ze specjalnym gościem Wszystko będzie postawione na głowie, ale tak ma być Tak będzie I taki był plan Zatem zapraszam Podróże, to co kochamy najbardziej To nieprawda w tym podróży Wszystko prawda Wszystko prawda. Żadnie pojeżdżają. Ludzi płaczą. Nie widzę nas. Deszcz na zasłanie. O 17 ma się zacząć. Dore mi do, dore do, remido, do mi soli. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla ON. Amen. O 17 ma się zacząć. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Dobra. Eee. Radyjko nasze wielkie, ogromne widzę, proszę panowie. No panowie, no. Czy dalej po kroczku, o, tak, i teraz... O, super, dobra, dziewczynę. dobra, dobra, dobra. O 17 ma się zacząć. Jeszcze od mikrofonu. Jeszcze? Jeszcze tak, i teraz. No, no. dobra, okej. Okay. Proszę. Halo, halo, fala 270, 30 to radio, przepraszam, to podcast, nie tylko dla ory, z zielonej pierwanii. Z zielonej z zielonej Irlandii. Z zielonej Irlandii. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Zapraszamy do Nowej Zelandii. No, witam serdecznie. Od eee, dawno żeśmy się nie słyszeli. Ze słuchaczami? No, ze słuchaczami, żeśmy się nie słyszeli. Dlaczego przyjechałeś po mnie na lotnisko takim jakimś dziwnym samochodem? Mówiłeś, że będzie Subaru, no, ale o co chodzi? Nie, no Subaru krwiopijca już dawno poszedł y, w in, nowe ręce. Służył mi dzielnie przez kilka, mm, no, kilka dobrych miesięcy. No ale kiedy, kiedy przyszedł czas powiedzieć sobie, no się pożegnać, tak? Więc Subaru mi się pożegnali. A dokładnie nie Subaru, tylko no Subaru, Subaru, Forester, nie? Tak, tak. No, fajne było auto, ale, <laughs> ale przed czas, nie? Dla mnie, jak że tak powiem, no, i y, y, tutaj y, mojej załogi. W sensie, był troszeczkę za, za bardzo spragniony. <śmiennie> hmm. Sz Sz Szczepan, y siedzimy sobie w samochodzie przed bankiem. Czekamy czekamy, aż y będą zamykać bank, bo y nie będziemy tutaj mówić na głos, ale Szczepan, y jak udowodnić słuchaczom, że siedzimy przed bankiem, na nagarnie, można tak powiedzieć. No właśnie, jest jedyny bank w tym pięknym kraju, który daje, otwiera konta ludziom na tak zwanej wizie turystycznej. Na wizytor wizie, o może w ten sposób. No i bo wszystkie inne banki chcą od Ciebie no cudan cuda na kijów i jawianki i tak dalej, a ten bank niestety obchodzi te wszystkie obejścia i daje na szczęście. Może nie od ręki, ale no na szczęście, bo no, znaczy, byłbym, bym, kurde, w, przez pierwsze dni byłbym w ciemnej, w, w ciemnej dziurze. W tym banku podałem e, konto, e, będąc tutaj jako turysta. No i po, to, potem e, to się potem chwali, nie? Tak. No tak, więc sympatia pozostała. Oprócz tego, e, oprócz tego darmowe długopisy. Mhm. Tak, tak, widzę tutaj. Masz cały schowek darmowych no. długopisów. Chyba codziennie chodzisz do tego banku albo cokolwiek. Szczepan. Nie, nie chodzę, mam daleko, ale. No. Sz Szczepan, y po pierwsze, <grym> dziękuję, że mnie odebrałeś z lotniska. Po drugie, y zadałem pytanie przed chwilą, jak udowodnić słuchaczom, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy? Czyli teoretycznie jesteśmy do góry nogami, jeśli ktoś nas słucha z Europy. No, teoretycznie jest tak, że jak się pije cokolwiek, ktoś to można powiedzieć, e zawrót głowy murowany przez 24 godziny na dobę. Mhm. E w tej chwili jest dokładnie 12 godzin różnicy między, tak. między, między, między krajami do tego. No to jest inny dzień w tej chwili tygodnia, bo u was jest zupełnie inny dzień. U mnie jest zupełnie inny dzień, inne no, nastroje. U mnie jest na niebie to, czego u was nie ma. W sensie nie mówię o słońcu, tylko mówię o gwiazdach. Aha, no pewnych inne. gwiazd nie widzicie, ja z kolei tak samo. No, tak to, to, to, to, to samo z kolei. Ja też nie widzę pewnych gwiazd e, od was e, z nieba, nie. Na przykład w ogóle. Nie widziałem tutaj wielkiego wozu. Chociaż ponocy gdzieś tam jest. Mhm. No, ponowie gdzieś tam jest. Mały wóz, to też nie przeglądałem się, ale na pewno nie ma, nie ma możliwości zobaczyć gwiazdy polarnej, tak więc no tak. Ja no, mam dzisiaj drugą kwestia. noc, więc może zobaczymy jakieś gwiazdy. Szczepan, siedzimy przed bankiem. Jak się nazywa ta miejscowość? Właśnie do, do, dobre pytanie. No właśnie, zaparkowaliśmy. Miasto i... się nazywa. Poczekaj, niech się tylko skupię. <laughs> żeby czegoś nie przekręcić. O, miasto się nazywa Fanga Mata. Ej, to jest taka nazwa główna, a w skrócie się nazywają to Fanga. Ej, no, ej, taka miejscowość. Po poznańsku fanga to jest tak jakbyś dostał z tego cios, cios w twarz na przykład, albo fangę komuś dać, czyli lutnąć komuś. No Ale dobrze, dzisiaj podcast bardzo miły, sympatyczny. Zaczynamy nas sezon podróżniczy w podcaście nie tylko dla rów. sezon dwunasty. chciałem się spytać, czy tu gdzie mieszkasz, gdzie mnie zaprosiłeś, czy coś wiedzą o podcastingu? Nie wiem. Nie, nie wiem, absolutnie nie wiem, tego to jest trudne pytanie. Proszę o inny do zapytań. No dobra. O której ten bank zamykają? No dzisiaj jest u mnie niedziela, więc jest dawno hmm. zamknięte. Aha, no tak, no tak. Dobrze, no dobrze, Szczepan jest w takim razie witamy serdecznie w 12 sezonie podcastu Miejkodorów. Prawie w każdym sezonie, albo może chyba w każdym sezonie Szczepan występował, więc w tym sezonie także jeszcze pan występuje, no bo. Jeśli ktoś pamięta Szczepan Maksywkę Szczepan Wędrowny, no i tym razem zawędrował bardzo, bardzo daleko. Już dwa razy się pytałem, dlaczego jest u niego do góry nogami, ale chyba nie skomało tego wszystkiego. W każdym razie serdecznie witamy, jeszcze pan z której wyspy? Z tej górnej czy dolnej? No, witam serdecznie. Od yy, dawno żeśmy się nie słyszeli. Ze słuchaczami? Jest to, no, ze słuchaczami, żeśmy się nie słyszeli. Jak to mówią, czas, czas robi swoje, a witamy! witamy Jakby coś, to, to witamy z wyspy północnej. Mhm. Tak, z północnej, witamy. Czyli nowa yy, Zelandia, Szczepan. Siedzimy w samochodzie w Nowej Zelandii. Yy, oczywiście. Jakby to powiedzieć, minęło trochę czasu, odkąd nagrywaliśmy razem wspólny odcinek, ale to nie znaczy, że, że nie mamy o czym rozmawiać. I dzisiaj jeszcze pan chciał mi się spytać, może nieco cię tam zawiodło, bo wszyscy dobrze wiedzą, że rzuciłeś kamieniem i upadł on właśnie tam. Zrzucałeś przez lewerami oczywiście. Chciałem się spytać, jesteś już tutaj prawie półtora roku i może, może byś tak najprościej, najłatwiej zachęcił słuchaczy. Żeby na przykład wpadli do Ciebie na kawę, ale też żeby zobaczyli coś, czego jeszcze nie widziałeś. Czyli, czyli było coś takiego, czego jeszcze nie widziałeś i po prostu zdarło Ci to gacie z wrażenia. Nie no, czekaj. jak coś, co nie widziałem i mi zdarło gacie. No, coś takiego. <śmiech> no, takie, tego nie widziałem, tak? No, to coś, co po prostu stanąłeś i mówisz, ja pierdolę, to jest niesamowite. E, może zróbmy tak. Ten, może zróbmy tak. E, praktycznie gdziekolwiek, gdzie, gdziekolwiek jadę tutaj, gdziekolwiek się po prostu udaje, w jakiekolwiek miejsca. A to jest w tej chwili głównie wyspa północna. Za każdym razem jest... Wow, kurde felek. Ale miejscówka. No, wczoraj odkryłem... Wczoraj odkryłem... No i... Dwie, no dwie, tak, dwie, dwie po prostu zwane uh, secret e, beaches, czyli po polsku no ukryte plaże, kobiety. To, coś w tym stylu, nie? No ukryte plaże i to po prostu no siwy dym, no po prostu si, siwy dym, gdzie można po prostu przyjść centralnie, no troszkę nie spacerku przez góry doliny, ale warto się, się, się wybrać, przyjść na taką plażę, zdjąć, że tak powiem wszystko si Ciebie, rzucić się do oceanu. Ale, Ale zupełnie, tak, wszystko, zupełnie wszystko, tak jak powiedziałem, że gacie ci spadają. Tak, zupełnie wszystko. No, tutaj jest o, oczywiście, no sobie wyobraźcie, teren taki jak Polska. Mhm. E, e, 10 razy mniej ludzi, nie? No tak, więc i takie miejsca, i takie tak miejsca, gdzie po prostu nikt się nie zapuszcza. Nie? To I, tak jak w, generalnie... jak w Rzeszowie. tam też się tam mało kto zapuszcza. Pozdrawiamy Pawła. No, coś w tym stylu. I generalnie, no, taki przykład z wczoraj, nie, generalnie, ale y, samo tutaj przyjazd do tego tutaj, miasteczka fangamata, dla mnie jest po prostu. Wow, kurde, a miejscówka, nie? Mhm. No, ale kurde, ale, ale jazda nie, tak wie. Y, y, chciałem się spytać, no. chciałem się spytać, chciałem się spytać, się spytać, za każdym razem jest takie wow, czy były też miejsca takie, gdzie było naprawdę takie wow, że. Że po prostu mówię, to jest miejsce, które szukałem w życiu. Nie no. Za każdym razem jest takie coś, nie. E, ja wiem gdzie jestem. Dziękuję, dziękuję za to, gdzie jestem praktycznie każdego dnia, każdej. Każdy, każdy wycieczki, każdego. każdego ka, każdej chwili, kiedy mam okazję odetchnąć. No i tam gdzie jadę. Generalnie, generalnie zawsze jest coś fajnego. Zawsze jest coś, kurde, pięknego e, e, i mam okazję w tej chwili nacieszyć się tą Wyspą Północną, bo tutaj w tej chwili mieszkam. Przejeżdżał auto, które bardzo skrzypiało. Mm -hmm, mm -hmm. Stary, stary pick-up jakiś, zardzewiały. Jakiś, no, bo generalnie w Nowej Zelandii jest dużo starych aut i wszystkie są dobre, nie? Wszystkie, wszystkie jeżdżą, nie? No bo nie ma, czego no, nie ma, ma czego rdzy nie ma. I deszczy, i zimy, nie. z tej strony oczywiście góry. No nie, no. deszczu jest, deszczu jest nieraz dość dużo. Zima no, jest na wyspie południowej bardziej. No tak. Na Wyspie Północnej też ścima zdarza i jest śnieg. Są miejsca, gdzie jest śnieg i można pojeździć na nartach, ale to są zupełnie już inne klimaty. No ja pamiętam. No, pamiętam na wyspie jak, Północnej. Jak, jak, no, no. Pamiętam jak w Dublinie na nartach jeździliśmy razem raz. No, no Na wyspie Północnej generalnie klimat jest taki, no powiem kto, kto ma jakąś tam sobie wyobraźnię, że skarpetki nosimy tylko dwa miesiące w roku, tak? Więc no, taka historia. Pamiętam kiedyś. A jedną parę do, do Jedną parę czy nie pierzecie, jak to jest? No, no, jedną parę. No, generalnie jedną parę połączoną z dżandalsami, albo z dżandalsami, nie? Aha, mówią tak. na tak zwane... E, na dżandalsy mówią w Polsce, czekaj, te, kurde, jak to się nazywa, japonki, o właśnie. Aha. To są bardzo popularne e, obuwie. No. Pamiętam, jak e, kiedyś... E, z, może nie tyle co, zazdrościłem, ale podziwiałem kolegę, który już się wyprowadził do, do Rzymu i mówi mi, że no, słuchaj, od listopada do... Do marca nie nosimy skarpetek, nie? nie? w sensie nosimy skarpetki, nie? Nosimy skarpetki. No, kurde, ale kurde, to jest klimat, nie? To jest klimat, nie, No to na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii skarpetek nie, nie nosimy Generalnie no dwa miesiące w roku, nie? Czerwiec lipiec może tak, coś coś w tym stylu, nie? Bo to jest wszystko, wszystko jest na odwrót, nie? Mhm. U was czerwiec, to, to, to jest lato, nie? To jest, to jest, to jest i zima, nie? No, ale generalnie. Dwa bieżące, mogę totalnie, <tryk> totalnie mm -hmm. trudne e, się założyć. Nawet, nawet to jest też teraz trudne do, do osiągnięcia, bo jest ciepło, bo nie? No to chodzi, to no. żeby było ciepło w życiu, nie? I w łóżku też, żeby fajnie osobie fajnie za, zasypiać. A, no. dokładnie, A ja, tak więc e, no, taka ja, też, ja, to jest. ja słyszałem, że ostatnio też zasypiasz z takimi fajnymi tymi, ciepłymi istotami, czyli y, pracujesz y, w schronisku dla Misi Koala i po prostu z nimi sypiasz. Tak, tylko że to będzie się pomyliłem, panie kolego. Eee, <śmiech> Nowej Zelandii nie ma mi się w Koala. Nie? No, nie, nie ma, nie ma, co ty, co ty. Nie ma żadnych historii. Święty Patryk je wszystkie przebędziły. <śmiech> no tak. A byłeś bo, w, w Australii ostatnio i, w, ostatnio i się zastanawiałem, bo mówiłeś, że w Australii jest drożej, czy w, w Nowej Zelandii jest drożej? No, e, ale w sensie co, ceny? Nie, ceny, to, to, to, no, ceny, ceny, no, ceny no. Australia nie, Australia generalnie jak możemy porównać e, parę rzeczy, które tak wam e, naświetlić między innymi, tak, tak oczywiście z mojego punktu, z mojego punktu widzenia, Australia to jest to jest takie coś jak na przykład Europa do Irlandii, nie? o coś w tym stylu, nie. Czyli, czyli UK też możemy w to wliczyć, czyli co szybko, e, szybko, też no, szybko, szybkie życie, ale życie, życie które się opiera na, na krótkiej pracy i na większych, większych zarobkach, bo w Australii jest 36 godzin tygodniowo pracy w tygodniu, nie 40 jak wszędzie. Mm -hmm. Ceny są też no, dużo niższe, nie ma na przykład VAT-u na produkty, nieprzy, jak to się No nieprzetworzone, czyli, czyli wszystko w sklepie, co jest nieprzetworzone, nie ma VAT-u, czyli, no, czyli jest taniej. W Australii paliwo jest dużo tańsze, zarabia się więcej. Na ulicach nie spotkasz starych aut jak może 10-letnie Max, chyba że jakieś muzealne, to, to wszystko. No, klimat odpowiedni, gorąco bardzo, no, ale pan powiem, że Australia mnie nie, nie, nie, nie, skusiła. Byłem tam dwa razy już. I do, jak już wracałem do Nowej Zelandii, to czułem taki coś, a kurde, fajnie już być w domu. No, bo w Australii brakuje tego, czego nie ma w Nowej Zelandii. Nie, nie w Australii brakuje tego, czego, co jest w Nowej Zelandii, Co jest niewidzialne, tego nie można dotknąć, tego nie można zobaczyć, ale to po prostu można poczuć, nie? No to jest takie coś, co się czuje gdzieś tam, nie? Jakiś klimacik. No, tak? Jednak no jest klimacik. No. jest klimacik. Mhm. Jest klimacik, mhm. dlatego jeszcze ludzie z tym wszystkim związani, akcent tutaj na przykład jest bardzo fajny. No. Wszystko to do wszystko głupia robi klimacik, nie? A czego w Australii nie ma, nie? Australijczycy, no ludzie fajni, też otwarci, sympatyczni, bardzo do tego. Ale Nowa Zelandia to jest Nowa Zelandia, nie? To tego nie, nie ma nie ma jak porównać, nie? O, to można porównać, można porównać, a ja ktoś był w Irlandii, ktoś mieszkał w Irlandii, ktoś żył w Irlandii. To Nowa Zelandia to jest taka Irlandia, nie no i taka, tylko że troszeczkę troszeczkę większa, bo jest 10, mm. razy, 10 razy większa niż Irlandia mm. i jest 10 razy więcej do zobaczenia i mm. oprócz o klimat, klimat w Nowej Zelandii jest troszeczkę inny niż w Irlandii. Mm. <laughs> no, i na przykład na przykład tutaj się możemy bardzo, bardzo fajnie praktycznie cały rok kąpać w oceanie. Mm -hmm. Ocean no, jest ciepły. E, no jak pamiętamy w Irlandii, jak żeśmy mieli 8 stopni Atlantyk to był sukces, no. nie? A tutaj, a tutaj, tutaj oczywiście mamy też do czynienia z Morzem Tasmańskim, które okala Nową Zelandię od no. zachodu Ale ja powiem, że bardziej się wolę kąpać w Pacyfiku. Mhm. Po, po stronie. stronie jakoś tak dla mnie bardziej działa. No i oczywiście. Masz, masz dla... Wybór, nie? Ludzie, którzy nas słuchają w Europie, po prostu mają do wyboru ciepłą wodę albo zimną, nie? A u ciebie może chce wybrać no. morze, nie? Albo cieplejsze, albo zimniejsze, albo ocean, nawet. No, tam gdzie mieszkam, no. czyli w Okan w tej chwili, no. to jest nawet jest nawet taka spacerowa trasa, albo rowerowa Twin Coastal, jakoś tak się nazywa, że można w ciągu nie wiem, no powiedzmy sobie dwóch godzin na rowerze, może nawet krócej się przemieścić. Z oceanu spokojnego na Morzu Tasmańskim i wykąpacie tu, czy, czy, czy tu nie? To tak jak na Morzu Galway. Autostradą. No, no, no. no, no. Morze Tasmańskie o tyle jest fajniejsze dla surferów, być może, bo, bo są większe fale. I surferzy tam ostro, ostro mają. No, fajne, fajne warunki. Na Pacyfiku no troszeczkę, fale troszeczkę, troszeczkę słabsze z tej strony gdzie, gdzie mieszkam, ale za, za to plaże no nie do pobicia nie cieplejsze i do tego i jest takie, takie urokliwe i w ogóle nie. No. Diabła, Diabła tasmańskiego już widziałeś? widziałem w w tym zoo, no widziałem zoo w Australii. No dobrze, diabeł tasmański. Myślałem, że jakąś sobie dziewczynę może przegruchałeś i na nią mówisz diable tasmański, ale w zoo. No to w takim razie nic tego. Szczepan, mała przerwa reklamowa i lecimy dalej. Nigdy nie wiesz, co Cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Warto powiedzieć tutaj też o kolejnym bogactwie Nowej Zelandii, o słynnej wełnie Marynosów. They Or, track Zbliżaliśmy się do finału nowozelandzkiej przygody. Do Auckland. Znów daliśmy się nabrać na kiepsko oznakowane ścieżki rowerowe, mające prowadzić do samego miasta. Jedna z nich wiodła przez tereny lokalnej parafii obok kościoła. Zastanawialiśmy się, dlaczego wyznaczono ją właśnie tędy. Dopiero gdy kilkaset metrów dalej musieliśmy włączyć się do ruchu na głównej trasie numer jeden, zrozumieliśmy. Chodziło o to, by rowerzyści mogli się wcześniej pomodlić. Albo nawet dostać ostatnie namaszczenie. Czy pan ten bank otwierają, czy zamykają? Bo już nie wiem, kurde, mamy zrobić ten. ten yy, yy, no, mamy iść pogotówkę do banku, żeby, no. żeby mieć na następny wyjazd. Szczepan, ja na Facebooku mam napisane Vanuatu. To jest moje miejsce, gdzie bym chciał się kiedyś udać, a ty już tam byłeś. Jestem ciekaw właśnie twoich spostrzeżeń. Zresztą Ginger, którą pozdrawiamy tutaj, też kiedyś prowadził nasz piękny podcast razem z Wojtkiem. Oni parą byli kiedyś, Ginger i Wojtek, też byli na Vanuatu. Chciałem się spytać Vanuatu. W żołnierskich słowach, co tam jest ciekawego i dlaczego tam warto być? Nie byłem tam jeszcze. No, dziękuję <laughs> bardzo. Szczepan, w takim razie, em, co ci nie odpowiada w takim razie? Za czym tęsknisz może albo mm, co byś mógł na przykład y, ulepszyć? Co cię wkurza? Mówiłeś trochę, No u ciebie tam w chacie. W chacie? No, to no, w Oakland na przykład. Nie, nie, nie, nie, nie, To jest takie coś. E, jedynie co mogę pomarudzić czasami. No, no bo jesteśmy to, Polakami, Maruciakami, nie? No, jestem w tej chwili na. Jestem w tej chwili właśnie po drugiej nocy pod namiotem. No, w Nowej Zelandii są komary. Komary nie są tak bardzo dokuczliwe. Ej, tylko, że one są skubańce w Polsce, to się komara słyszy jak próba nie ci w nocy, nie? Mm -hmm. To bo ci bzyczy, nie? Ej, komarów na przykład nie było w Irlandii, ale, ale i to, to było fajne. Były mm -hmm. tak zwane takie muszki małe, midgits. One były dość uciążliwe. Ale ten, ale tutaj w, w Nowej Zelandii te komary są kurde takie ciche, nie? I mm -hmm. tego komara nie słychać w nocy. To lata. Tam generalnie kurde skubańce, nie są złe, ale, ale festą krwiopijce, ale bardziej od komarów uciążliwe są tak zwane sunplice. Takie małe czarne muszki i one są skubane tak kurde uciążliwe i tak gryzą, i potem to pogryzienie to trzyma się dość długo i one przeważnie te, te, te muszki się gryzą w okolicy w okolicy kostek na nogach mm -hmm. i to tak potem boli, że, no, że fer, nie. To te, te muszki. To, mie no mie to, to może za generalnie... zamiast dwa miesiące chodzić w skarpetach, to powinno szczęście chodzić w tych skarpetach. Nie da się, no nie da się, no nie, nie, za gorąco jest. No a druga rzecz, nie, a druga rzecz to co, to, to, yy, to co to na przykład można pomarudzić? O, można pomarudzić, że yy, w większości takich fajnych zakątków, gdzie człowiek się wybiera, no, gdzie chce troszkę tra trafić na jakieś takie sobie zadupia, to w tych zadupiach są tak zwane drogi szutrowe, nie? Mhm. Czyli nie ma asfaltu, nie ma, nie ma kostki żadnej, nie ma płyt, tylko jest po prostu no, no taki taki żwir, nie, no taki ten, kameczki są, nie? I generalnie jak się po tych kamyczkach jeździ, to, to masz całe auto górne usypiane Wiem w 5 minut, nie no i generalnie, generalnie nie ma czystych aut, nie Oczywiście jak się tylko po, jak się po tych, a, po tych drogach jeździ, nie? Szutrowych, nie. No, a ty, tak, a ty więc... wiadomo, że szczepan wędrowny to w każde miejsce się zapuszcza. No, no, no, i, do, i dokładnie, no, no. już da, przestałem się tym prze, przejmować. Auta mm. nie myje. No, bo <laughs> ja, ja pamiętam grę, w Dublinie, tak? jak mieszkaliśmy, to nawet parę razy mnie no. prosiłeś, żebym przyszedł po kościele ci pomóc umyć samochód, nie? Więc tak to było, nie <laughs> Tak to było. No. No. Szczepan, chciałem się spytać, jesteśmy, nagrywamy, rozmawiamy, chciałem się spytać. Co trzeba zrobić, żeby zamieszkać na przykład, być twoim sąsiadem, jakie papiery trzeba mieć, co trzeba sobą reprezentować, no i yy, nie, nie mówmy ile to kosztuje, bo to nie jest ważne, ale właśnie co trzeba zrobić, żeby na przykład zostać, tak jak mówisz, wiza turystyczna. Nic, wsiądź w samolot, mhm. kupić bilet, wsiądź w samolot. No trzeba kupić bilety w dwie strony, bo takie są warunki, nikt Cię nie wpuści do Nowej Zelandii na turystycznej wizie, jak nie masz biletu wygłapionego w dwie strony. Czyli musisz mieć bilet w, w dwie strony, no i wsiąść, przylecieć, wylądować na lotnisku, zobaczyć o co chodzi. No i, i tyle. nie. Dostaje się tak zwaną wizę turystyczną, dostaje się na lotnisku. Jesteśmy jako Polacy na polskim paszporcie podczepieni po zwaną waiver visa, czyli nie potrzeba żadnych wcześniejszych jakiś nie wiem na tobie ustaleń, tylko się przyjeżdża i na podstawie tej wizy, tego paszportu dostaje się na wizę na 3 miesiące. I, I potem i sobie tak, ją przedłużasz na 3 miesiące czy jak? Tak, nie, nie, potem, potem sobie tą wizę można przedłużyć e, do zdaje się 9 miesięcy maksymalnie jakoś mm -hmm. tak, No, y, pokazując środki do życia że się ma pieniądze na ten czas. I tyle, nie? No, tam jeszcze dochodzi do, do tego, dochodzi jeszcze do tego rentgen płuc, bodajże, no, zdjęcie. Czemu tak? No, bo takie mają tutaj um, ustalenia, no, chcą, żebyś był zdrowy. A, właśnie, czemu tak? Bo tu jest tak, tak zwany... System ACC to jest taki system ACC, że każdy turysta i yy, każdy Nowozelandczyk jest pod to, pod to podjęty, że jak coś tutaj się stanie, jakiś wypadek na przykład, to jesteś pod to podpięty i nie musisz płacić, nie? No. Yy, za, za opiekę medyczną, nie? Dlatego no, ale, ale, może... ale ty pamiętam, wspominałeś mi, jak się spotkaliśmy wcześniej, to miałeś coś ze, ze szczęką, nie? Tak? Czyli rozrą, rozrąbałeś się na rowerze, tak? I też nie płaciłeś? No, mia Miałem, miałem tutaj no. okazję się przewrócić na rowerze. Mhm. Dość dużą prędkością natrafiłem na, na pewien taki ten, na próg zwalniający. No, złamałem sobie szczękę. i No, ale też szczęście w nieszczęściu, będąc bez ubezpieczenia turystycznego, dostałem tak zwany, kurde, full service szpitalu operację plastyczną i tak dalej zrobioną na, na koszt państwa. Tylko, tylko dlatego, że właśnie pod, podpięli mnie pod wypadek, podpięli mnie pod turystę, podpięli mnie po te, ten ACC cały schemat. No i tyle, nie? No i teraz no. po tych 40 latach jesteś podobno jeszcze bardziej ładniejszy. Tak, tak. tak. Kiedy, kiedy żyję gumę albo jem jakieś orzechy to mi to strzela wszczęto, nie Aha. No tak, słyszałem właśnie, słyszałem, że coś mi tutaj no, nie pasuje. No. Czyli, e, czyli wystarczy wsiąść do samolotu, kupić bilet w dwie strony, i a z robotą jak wygląda? To znaczy, żeby dostać robotę. Trzeba coś sobą reprezentować oprócz tego, ale co? No trzeba tak, trzeba powiedzmy sobie, tutaj w Nowej Zelandii jest wszystko bardzo, bardzo trwa, czyli jest bardzo wolne życie, bardzo spokojne i trzeba się nastawić na to, że kilka miesięcy może zająć szukanie pracy i tej oferty pracy i dostanie potem wizy pracowniczej. Nie? Tak więc, tak więc, no trzeba mieć jakieś oszczędności, żeby tu się otrzymać, no kilka miesięcy bez pracy. No ja słyszałem, że zanim wyjechałeś do, do Irlandii, z Irlandii, do, do Nowej Zelandii, to wróciłeś do Polski i sprzedałeś swojego poloneza. No Żeby, sobie, że, żeby tak. mieć na na, ten, na, na na 4 miesiące życia, nie? No, no, no, no dokładnie. Byłem tak. w Polsce 5 miesięcy no. przed wyjazdem do Nowej Zelandii. E, e, no, byłem w Polsce, to akurat było lato 2017, tak? Tak? 2017 czy 18? Nie, szukaj, jaki w tej chwili jest rok? 19. 19. E, Dobra, tak, to było to było 17, tak. To było 17, 2017, e, byłem w Polsce 5 miesięcy, taki taka przerwa, taki długi urlop. Mm -hmm. No, przed, przed wyjazdem do Nowej Zelandii, tak jakby, jakby jak to się nazywa? Regeneracja? Regeneracja, tak. No, regeneracja. I tyle, nie? I tyle nie. No, sprzedałem co miałem sprzedać. Mhm. Parę rzeczy nie sprzedało, to się nie sprzedało. Spakowałem się w walizkę i w torbę jedną i to wszystko, nie? No ja wiem, no to tak jak widzę właśnie. Biała czapka jest, jest. I tyle ma być, nie? Nie, teraz kapelusz doszczę. No. no, kapelusz, bo to się nie to jest takie słońce, że hej, nie? A czapka to kurde ci paliło uszy. Mhm. No a z takich taki takich sobie nabyłem w Australii kapelusz w Australii każdy chodzi w kapeluszu, nie? Mm -hmm. To jest w ogóle taka akcja do no, kapelusz z Australii e, spierałem i mm -hmm. teraz go tutaj noszę nie, bo, bo, bo fajny jest kapelusz, nie? No. Tak, właśnie oglądamy US, nie US Open, tylko Australia Open w Telisa jedną, jedną, jednym okiem wczoraj oglądaliśmy i chciałem się spytać, czy pan um, pracuje w branży dalej naszej graficznej, czyli ty i ja, ale chciałem się spytać, czy tak jak mówisz, um, że mało się pracuje, to właśnie mało się pracuje, bo jest taki wolny tryb życia, czy po prostu um, jest tak bogaty kraj, że nie muszą. Nie, to może nie jest tak. Eee, tutaj jest troszkę inne podejście do, do pracy. Jak mhm. chcesz, możesz pracować 8 godzin dziennie możesz pracować, ja mam oczywiście zupełnie inne warunki pracy, ale ja mam, no, mam nieraz mam nieraz możliwość pracować więcej, dłużej, a potem po prostu to, to procentuję tym, że mam potem na przykład mogę zrobić te, te 40 godzin na przykład w 4 dni pracując, pracując po 10 godzin a potem mam trzydniowy weekend. To jest super sprawa. W tej chwili nam się szykuje, tutaj w, w okolicach Oakland. szykuje nam się, za tydzień nam się szykuje i długi weekend, bo mamy tak zwany Auckland Anniversary, taki jak Van Holiday, no i mamy, mamy trzy dni wolnego, teraz ja sobie zrobię cztery dni wolnego, a potem mamy Wa Waitangi Day, to jest taki jakby święty patryk nowozelandzki. E, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale kiedyś się dowiem, spokojnie. No też będziemy mieli e, bank holiday, więc, więc też długi, długi weekend, a wszystko do tego sobie wyobraźcie, no piękne lato, bo tu mamy w tej chwili środek lata, Ej, wasz styczeń, nie, nie, może nie, nasz styczeń to jest taki wasz wasz listopad, nie lipiec, lipiec, nie, czekaj, tak, n, nie nasz styczeń to jest wasz lipiec, o, to jest coś takiego, nie, czyli sobie ciepło. wyobraźcie. No, że mamy taki środek, to środek, lata. Szkolne wakacje, szkolne wakacje są tutaj troszeczkę inaczej niż w, w Europie, bo tutaj szkolne wakacje są tak od połowy grudnia do końca stycznia. To jest, to, to jest ich mm -hmm. dniejsze lato, nie? Tak, więc mamy jeszcze kilka, kilka dni wakacji, e, wakacji e, no letnich, nie, no do tego, te, do tego, do tego no ciepło, do tego Świeże, fajne owoce zżywane po prostu a z drzewa, apka z do watem. No, Z watem? Z jakim watem? Nie ma watu. Nie ma watu? Nie, czekaj, nie tam, tam. Nie ma, mówi? tu się to nazywa GST. A, de GST. Jest. A, coś, no. a coś dziwnego no. jadłeś, no, tak, takiego nie. właśnie, co wiadomo, że że w różny kraj różne inne potrawy, ale jakieś takie owoce dziwne jadłeś, które na przykład mm, bardzo ci zasmakowały, a nie smakowałeś ich nigdy wcześniej? Są, Są tu takie. Jednym z nich jest e, jednym z nich z tych owoców to jest, jest taki owoc, co się nazywa. E, czekaj kurde. N, a, połączenie pomarańczy z mandarynką. Mm. W tej chwili nie nam nazwy, to jest coś na te, tylko nie chcę, nie chcę przekręcić tego. Ale jest takie coś, proszę sobie wyobrazić, mm -hmm. połączenie pomarańczy z mandarynką. Bardzo pyszne, bo to jest duże jak pomarańcza, słodkie jak mandarynka i do, do tego się łatwo obiera. Mm -hmm. Więc super sprawa. E, co jeszcze? Jeszcze i, i, i, i, fizjoja. no Fijoya rewelacja, polecam. E, to jest takie całe zielone? Dobry owoc, smaczny. I co jeszcze, co nie ma w Europie? No jak mm, są! Takie różne. Fidżoja? No nie, się nie, nie da porównać do niczego. Nie, po prostu. To lepiej je. mi smakowała z dami, z koktajlami, z, um, z szejkami. Po prostu taki kurde owoc fajny. Tego, tego wcześniej nie spotkałem. Ej, jeszcze taka nazwa była, też zapomniałem jak to się nazywa, ale takie kurcze, takie coś, co. Ej, pomidor, ale smakuje jak owoc. No, w ogóle, w ogóle, to zapomniałem tej, tej nazwy. Trochę, trochę tutaj... Tego jest wszystko pamiętać. Też dobre. Ej, do tego. O, Cherry też Też jakaś była taka nazwa do tego. Też fajne, też dobre. No. No. E, no w tej chwili, w tej chwili co. W tej chwili jest sezon się zaczął na arbuzy. Hmm. Więc wszędzie można kupić ar arbuzy. Jest tego pełno i są. Watermelon. pyszne. Tej bo tej, są to no. bo są arbuzy fajne. E, no i, i tak jest nie. Czego tutaj na przykład nie ma, nie? Co muszą ściągać na, na przykład skądś, to jedynie banany. Tutaj nie rosną banany. Chociaż widziałem takie małe kurdupelki, ale to, to, to, to nie są dobre do jedzenia. To są platanos praktycznie małe, tylko, tak są takie tylko mączyste. No ściągają to tylko praktycznie banany, a wszystko inne. Aha, ściągałem banany i ściągają mango. Ale mango. Jakbyście kiedyś mieli do, do, do czynienia, to powiem wam, że mango, które można było kupić w Europie, to jest mango, nie? Ale Mango, tutaj które można kupić, to jest mango ściągane z Australii. Jest Was, też kilka tygodni, kiedy to mango występuje i to mango jest kurczę, po prostu przepyszne, nie jest wielkie jak, jak melon. Soczyste, słodkie i no.. Też kosztuje, nie? Ale, ale jest warte tej, tej, tej nie. Mango zauzdali. polecam. No. Jak będziemy na przykład w Poznaniu w Piotrze i Pawle sprawdzać albo w jakimś innym dobrym sklepie, to będziemy patrzeć, żeby była nalewka Australia. Tak, to jest Szczepan. Powodzenia. Tak, powodzenia. <coughs> Przepraszam. <coughs> to, to powietrze mi nie służy gorąco te sprawy. Szczepan, chciałem się spytać, Oakland, mówisz, że mieszkasz w Oakland. Jakie to miasto? Jest duże, małe, ładne, nieładne, dobrze się mieszka, niefajnie się mieszka, bo ogólnie pewnie nie, mar nie będziemy marudzić, ale, ale właśnie, bo mamy kilka możliwości mieszkania. Wellington, mamy Oakland, mamy Wyspę Południową. Dlaczego tam? Odpowiedź jest prosta: dlaczego w Oakland, w Oakland jest najwięcej mie miejsc pracy? Dostałem w Oakland ofertę pracy. Wcześniej byłem 5 tygodni w Wellington, ale praktycznie 90% ofert pracy to było z Oakland. No, dlatego Oakland. I też powiem szczerze, że Oakland mi się bardziej podoba niż, niż, niż Wellington. Ma więcej możliwości. Jak ktoś, oczywiście, lubi miasto, lubi klimat miasta, lubi kafajki, lubi takie klimaty, no to wiadomo, Wellington nie, bo jest, jest tak bardziej, jest bardziej taki kurcze jest taki bardziej skompresowany i to jest też w ogóle czysto stolica i tak dalej, i tak dalej. Ale dla mnie, dla mnie nie było klimatu w Wellington, ponieważ ja jestem człowiekiem, który lubi no, gdzieś pojechać, i gdzieś się po prostu przemieszczać, gdzieś, gdzieś, gdzieś spędzić czas w fajnym miejscu. No a w Wellington no, nie było tych możliwości zbyt dużo, bo praktycznie w Wellington do takich możliwości na wypad to było praktycznie tylko na północ jechało. Miasta, no przebrawa na Wyspę południową mi się troszkę, troszkę troszkę droga i też swoje, swoje, ten swoje trwa, a Wokland z kolei, no miasto nijakie nijak żadne. No nie ma klimatu, w ogóle nie ma klimatu. Jest to miasto fest, rozwleczone, jest to fest, duże miasto, mieszka w nim półtora miliona ludzi. To jest kurde, no, praktycznie no, 75% populacji całej całej Nowej Zelandii, albo coś, coś koło tego. Miasto, które no, potrafi się fest zakorkować, potrafi się, potrafi się fest kurcze no, zablokować, i jak są godziny szczytu. I co tu dużo powiedzieć? No, miasto, jak już, jak już powiedziałem, nijakie, nie? Ale, ale o tyle fajnie jest w dla mnie, że z mamy mam. Cztery możliwości, cztery możliwości, podróżowania, mogę jechać na północ, mam przepiękny, przepiękne, no przepiękny Nordland, mogę jechać na zachód w, w lasy, w góry, w wodospady, mogę jechać na południe, mam całą Wyspę Południową, w sensie w całą Wyspę Północną, do dyspozycji mogę jechać na wschód, tutaj tak, czyli na, na komandal i generalnie dwie godziny drogi od Oakland i jestem po prostu no, w raju. I dlatego mi osobiście bardziej po, pas, pasuje Okland. No, i dlatego właśnie Okland, nie? Mhm, mhm. A jeszcze Pan widziałem, rozmawialiśmy, jak, że tak powiem, odnowiliśmy nasze kontakty. Byłeś, zmieniamy trochę kontynent, byłeś koło Chile na takich wyspach, nie? Czy to prawda, czy nie? Byłem, tak, byłem koło Chile też, no. na Pacyfiku, tylko że akurat po drugiej stronie. Mhm, mm mm -hmm, no właśnie. A to było stare, dzieje. Ja wiem, że stare, ale... No, to a... były stare, Jak się nazywały te wyspy? Stare. No, wyspy się, wyspy się nazywały Juan Fernández, e, dokładnie się nazywały Juan Fernández Archipelago, a... Mm -hmm. Dokładnie Byłem na jednej wyspie, która się nazywa Wyspa Robinson Crusoe. czyli ta wyspa, gdzie faktycznie był Robinson Crusoe. No, i to było 600 km od wybrzeży Chile na zachód. No, to tam byłem w 2013 jakoś, tak? No, parę lat temu już, nie? No, powiem, że potem, jak, jak wróciłem do, do Europy, to ktoś mi powiedział. Że jeszcze raz zobaczę Pacyfik, nie? No, tylko że nie wiedziałem w jakich okolicznościach. Mhm. No ja mówię, gdzie? jaki Pacyfik, nie, ja razem tam się już nie wybieram. Nie? ja to chciałem proszę bardzo, nie? Przecież, przyszło mi się kąpać w pacyfiku. No to... Jeszcze wczoraj. Mhm. <laughs> Czyli moczyłeś Gacie w ciepłej wodzie i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Szczerpanowie chciałem się spytać Polonia, Polonia, Polonia, czy tam są jacyś nasi? Są nasi, są nasi i tutaj dwa razy byłem na takim kiermaszu świątecznym, coś w tym stylu. Kiermaszu, no, no. tak, kiermaszu byłem e, świątecznym w Auckland, Dom Polski to organizował. Byłem, e, byłem przede wszystkim, e, no może nie to, że tęsknię do i do polskiej mowy, nie mogę się wypowiedzieć w temacie, ale byłem po pojedzeniu, byłem jeść pierogi. No. No byłem zjeść pierogi, generalnie ruskie pierogi, tak, byłem dwa razy, no sobie to oceniłem. Trochę było wcześniej dla te pierogi, ale bo to no, coś koło 12 w południe, no ale dobra, czego się nie robi dla pierogów, to <grym> no, byłem na, na, na pierogach. Są Polacy, ale powiem wam, że bardzo, bardzo mało, w sensie no ja się nie spotykam, a, ani, a, ani też nie szukam zbytnio, bo, bo gdzieś tam się te drogi rozmię. A ja słyszałem parę razy to na jakiejś plaży gdzieś tam, to gdzieś tam na jakimś fajnym miejscu. Ale tutaj jeżeli chodzi o turystów, tak z Europy, to, to najwięcej jest Niemców, nie? Polaków troszkę też jest, ale no tak, jak mówię, bardzo mało. Trochę daleko, trochę daleko i, i to nie jest pewnie taki wyjazd na dwa tygodnie, nie? Bo pewnie jakbyśmy się wybierali, jakbyśmy komuś polecali, to jednak musi być tak jak ja, miesiąc, nie? No, no, tutaj tutaj e, się leci trzy dni. Mm. No, no. Bo się leci pod, pod prąd, podczas, nie? I ten mm -hmm. pod włos, jak to mówi, i tego, nie? E, I no i to jest tutaj, tutaj, tutaj minimum to trzeba być dwa tygodnie. Tak? No to i to jest taki że, za krótko. I każdy mm. pędzi, no bo chce zobaczyć jak najwięcej wiadomo, nie. Jakbyś miał takie. No. Przykład, chyba... chyba... Jakbyś miał takie trzy rzeczy, które widziałeś przez te półtora roku, które urywają gacie, to właśnie jakie to by były? Trzy, trzy rzeczy? Aha. Dobra, to tylko zróbmy tak, zróbmy tylko wyspę północną. Nie, nie no, róbmy tak, południowej, tak, bo tak, no. na podziału byłem krótko. No, byłem krótko, byłem mało i tak się nie mogę się. Chociaż nie, Byłem w jednym fajnym. miasteczku, ale to jest zupełnie inna historia. Ale wyspa północną no to co bym zrobił? Trzy rzeczy, tak? Trzy rzeczy. Dobra. Ok, Coromandel to jest taki półwysep yy, zaraz koło Auckland, na wschód od Auckland, to bym to polecił. Nie Nieważne co, no, o, hot water beach na Kormandel, tak, przykład, czyli po prostu gdzie miejsce, tylko że to, to w zimie, nie? bo w lecie to jest za gorąco. <laughs> no, jest to plaża, gdzie podczas, podczas odpływu z yy, podziemi biją gorące źródła wody, yy, która jest podgrzewana przez, no, no, przez w to matkę są, ziemię ziemie. No to, są, no, te, to są to są słyszałem, że to jest źródła geotermalne no, ojca ryzyka. To jest to, on tam inwestuje. No! No, no tak więc to jest fajna, fajna sprawa. To jest fajna, fajna sprawa. Ej, druga rzecz poleciłbym ej, no cały park narodowy Tongario. To jest, to jest, to jest najwyższe, najwyższe góry na, na wyspie północnej. No i między innymi jedna z tych gór to jest słynna Mądom. Ona no, tak się w ogóle też nie nazywa, ale każdy, każdy wie o co chodzi. Kto, ktoś kto to A czemu słynna? Widział Lord of the Rings, to wie o. No, mą nie? Lord of the Rings. Aha. Tam, gdzie Frodo poszedł y zderzyć, Frodo poszedł. zniszczyć, nie? <grym> no. Jest mą ale. A no i trzecia rzecz to jest y wulkan y Taranaki. Taranaki Mountain to też jest fajna sprawa, nie? On jeszcze działa, czy nie? Takie trzy rzeczy nie, w tej chwili nie działa. Ale nie to, że go tam zasypałeś piachem, tylko to po prostu sobie śpi, tak? No chyba tak. Fajna góra. Tam przez długi czas, długi czas jest śnieg na górze, 2000 metrów. Prawie. Ja kiedyś na, na tą górę wchodziłem, ale musiałem zawrócić, bo no, pogoda się załamała i nie było szansy kontynuować w, w spinaczkę, ale tam wrócę. Być może, być może koło, koło Wielkanocy, tak więc zobaczymy co z czego wyjdzie. Może trochę wcześniej się tam, się tam wybiorę. W każdym razie. No, to są takie trzy rzeczy, które bym polecił na wyspie Północnej. O, Jakby ktoś jeszcze chciałby ktoś jest fanem, fanem Lod of The Rings, nie? Czyli racji pierścieni, mhm. to poleciłbym jeszcze. No Hobbiton. Hobbiton. Tak. <głos> ta, ta wioseczka, gdzie oni tam mieszkali. Tak, tak, to jest ta cała wioska, gdzie oni tam mieszkali i no, to, to, jest taka, to jest taka atrakcja, taka typowo komercyjna, nie. No. A ty z racji tego, że masz 2,20 m to tam się nie mieściłeś za bardzo, nie? Bo oni mali. Mali no. Tak to jest. Dobrze, zróbmy małą przerwę i wracamy po chwili i taki dzisiaj godzinny podcast ze Szczepanem, a co, a co, a co, mam nadzieję, że Wam się spodoba i wracamy za chwilę. Szczepan, witamy po, po reklamach i po kawałku specjalnie nowozelandzkim. No i chciałem się spytać, mówiłeś o akcencie. Yy, wiadomo, że irlandzki akcent jest specjalny, szczególnie dubliński, bardzo taki nieelegancki nawet można powiedzieć. A jak Ci się właśnie podoba i, yy, nowozelandzki akcent? Czy i kumasz wszystko? O może w ten sposób. No powiem tak, akcent po prostu uwielbiam. No. Uwielbiam nowozelandzki akcent jest to dla mnie coś, co dla mnie jest to piękna melodia. Mm -hmm. Na uszu. No, oni tu bardzo fajnie mówią, to się bardzo fajnie da rozpoznać, że to jest, że to jest ten A jak przykład? No przykład na przykład taki, że oni na przykład yy, no, nie mówią nie, nie mówią. Nie może tak, na przykład na bet, czyli, czyli łóżko, mówią bit. Na ten liczbę ten mówią tin. No, kiedyś byłem przez policję z, zatrzymany na takim checkpoincie, No i policja do mnie mówi, coś tam do mnie mówi. A ff, o co chodzi, nie? Ja go proszę za trzy razy, kurde, koleś, sorry, ale nie rozumiem. A co ty mnie tutaj pytasz, nie? A goście po prostu, mi, po prostu mnie zapytał po, po, po nowozelandzku: Cantutin. Cantutin? Mm -hmm. mm -hmm. Kantu Cantutin? A on po prostu chciał, ja po prostu policzył do dziesięciu, Count to ten, okej. Okay. No i przyłożył mi taki specjalny ten e, alkometr do, do ust, nie? No, no tak, więc taka historia. E, fajny mają akcent, wszyscy. jakby ktoś chciał sobie zobaczyć dokładnie, jak to tam brzmi, ten akcent nowozelandzki, no, to na pewno tak, dużo filmików. Ja tu przybliżę słuchaczom, tak, w montażu zrobimy. Specjalnie Come to no. Ja bardzo lubię australijski. Ostatnia moja praca w Irlandii była też z szefem australijskim, więc bardzo, bardzo lubię australijski akcent, więc więc. Nowozelandzkiego chyba nie znam. Chyba nie pracowałem, nawet nie poznałem żadnego yy, Nowozelandczyka, ale tak to bywa. Mam nadzieję, że no. coś zmieni, może się coś zmieni. Jest, jest taka sytuacja, że tutaj e, często, często mam, mam uwag jak e, ten, jak. Próbują się mi ludzie zapytać, ej skąd jesteś, nie? A ja do nich, a ja do no nich. No bo co to dużo mówić? Po 17 latach e, życia w Irlandii, no, gdzieś tam trochę, się, trochę tam się e, tego akcentu chwyciło, szczególnie akcentu e, z okolic Dublina. No i w tej chwili mój akcent, który tutaj się zwieszał polski akcent z irlandzkim, no, to sprawia, sprawia ludzi w PS i że jedni słyszą Polski w sensie wschodnioeuropejski, inni słyszą właśnie irlandzki, mm. Próbują zgadywać skąd jestem, mm. nie? No, taka, taka sytuacja, nie? No, no i dobrze, no, trzeba, trzeba się uczyć, trzeba się asymilować. No i cóż, że pan powoli będziemy kończyć nasz odcinek. Chciałem się spytać chciałem się spytać, do kiedy, do kiedy masz ten samochód zastępczy? Nie wiem, mhm. tego nikt nie wiem w, w, w tym kraju. Nie? W tym kraju jest tak, że ja dokładnie nie wiem, kiedy będzie moje auto naprawione. Mhm. E, no, w związku z tym, póki co, póki co mam auto zastępcze, nie narzekam, bo to jest, bo to jest najnowsza korola, mhm. tak. <tą>, którą dostałem, jak, mhm. jak miała piszcie do tego talerzniku, więc się zbytnio e, nie, nie rzucam. Mhm. No, a moje auto z, z powrotem. Mhm. I tak to wygląda, nie? Tak to wygląda. Tak to wygląda. Szczerze miło było mi cię gościć w podcaście. Gadamy i gadamy i gadamy i gadamy. Bo no, podróże w podcaście nie tylko dla Orów to jest bardzo ważna rzecz. Dużo razem przebyliśmy w Irlandii. geocaching i różne inne takie rzeczy. Właśnie też widziałem na, na, na, na Flixie, że zostawiasz gdzieś magiczne skrzynki gdzieś. Więc yy, widzę, że wracasz do swoich starych nawyków. Yy, no i cóż, yy, jak to się mówi, yy, jakie plany na dzisiaj jeszcze mamy? Cześć, dobre pytanie. No, dzisiaj mam cały dzień do dyspozycji. Która jest w tej chwili godzina u mnie? 10.51, niedziela, niedziela rano. Wybieramy się do miejscowości. Tutaj takiej pewnej. Wracam, powiem do, do, do jakiej, tylko niech tu sprawdzę swoją, e, swoją ściągawkę. Wybieram się, e, już on powiem, minutka, minutka, wybieram się, nowe miejsce, okej. Okay. Tu mi się właśnie ładuje ta mapa. Hmm. To zanim no, ci no, jeszcze no. pan załaduje A, mapa, zanim ci się załaduje mapa, i ten, to, to może powiesz, y, czy, czy, czy nowozelandzkie są ładne. O oputerę o, o, o, tam się wybieram. Oputere. No, jakby to chciał, to e, Sangamata to, to troszeczkę bardziej na północ, Oputere. Mm -hmm. Tak, czy, tam się wybieram, właśnie. W tej chwili tam zobaczyć e, okolice. Tam też widzę, że jest jakieś fajne, fajne, fajny, fajny, fajny miejsca do położenia. No i o, oczywiście. Pla Plashing, <śmiech> może nie to, to plushing, ale bardziej e, kąpanie się, bo, bo w tej chwili no, podstawowym e, ekwipunkiem praktycznie każdej wycieczki, gdziekolwiek się idzie, to, jest, to, to, to są kąpielówki, nie? <śmiech> tutaj, tutaj, tutaj, tutaj mają w ogóle na to ten, jak to się nazywa, e, skrót powiedzonko: tongs. Tongs to jest to jest generalny strój kąpielowy, nie? No i tongs to... No to, to jest w tej chwili podstawa. Nie? A wracając do, do twojego pytania e, nowozelandzki. No to jest, to jest pytanie, pytanie jest złożone, bo tak. Nowozelandki to właśnie. Nowozelandki, czy białe, czy kolorowe. Nie? Bo tutaj w e, rdzenni mieszkańcy to małorysi, nie? Małorysi, czyli wyspiarze. Nie? Czyli, no, czyli tacy ludzie brązowi. Nie, nie murzyni, ale brązowi. No, piękne dziewczyny. Ciemne włosy, brązowa skóra, a z kolei białe, białe, e, białe dziewczyny, czyli no, nowozelandki białego pochodzenia, to, to, to, to takie. No kurcze, Felek, jakby to powiedzieć. E, w Irlandii, jak pamiętasz, Filip irlandzki były no.. Mm, może nie, nie zawsze ładne, ale sympatyczne. Mm -hmm. A z kolei tutaj to się, to się wiąże tak, że tutaj y, dziewczyny są ciutko ładniejsze niż w Irlandii, mm -hmm. a sympatyczne, sympatyczne tak samo, nie? Uh -huh. No, tak, więc może, sobie, mm -hmm. może sobie, sobie wyobrazić. Nie jest może taka, y, taki, y, nie jest może tutaj tak dużo spotykanych y, dziewczyn na kolorze włosów złotego. Mm -hmm. Ale też bywają, bywają. No. Okland to jednak jest Azja, nie? To jest bardzo dużo Azjatów w Oakland mieszka, przybyłych e, Chińczyków, e, Tajlandia, Kambodża, e, Fidzi, no, bo jednak z Fidzi, z Fidzi to na ulicy Hindusa i myślę, że on jest z no nie jest z Indii, on jest z Fiji, nie? Bo kiedyś na, kiedyś na Fidżi Anglicy wrzucili, e, wrzucili kolonię z Indii, no i tam się ludzie zadomowili, bo i potem tutaj przy tej, tego. No i tak stąd się biorą właśnie hindusi z Fidżi, nie? Hmm. No. no, taka ciekawostka, a to jest, to, jest, to jest temat na to jest temat na jakieś pewne jakąś inną audycję, nie będę wam tutaj mieszał w głowach w każdym razie. W każdym razie jeszcze pan ostatnie pytanie, czy oglądasz rugby? Nie, jest, jest rugby. ale ostatnio się bardzo cieszyłem. Cieszyłem się z rugby. To jest sport narodowy, co by nie było, byli no, tutaj Nowozelandczycy. No, wi wiadomo, nie? All Blacks. Nawet A mam koszulkę. All Blacks. All Blacks. Dostali w Chiri w Dublin od Irlandczyków, nie? Tak, tak, tak. więc jestem bardzo, jestem bardzo z tego tytułu zadowolony, że Irlandia kom, to, pokonała... to komu kobicowałeś? No właśnie, dobre pytanie, dobre pytanie, no, dobre pytanie. Jednak chyba gdzieś tam bardziej kibycowałem Irlandii, żeby w końcu wygrała z, z All Blacks i im się to udało. E, 16 do 9, nawet pamiętam wynik. No. A ten. W tym roku 2019 pójdzie taki podcast, generalnie jest taka sytuacja, że w tym roku w którym mówię to jest świata. z tego co wiem. W Japonii, no. Tak, w tak, Japonii, tak. nie? I no w tej, I masz, chwili, masz, mamy w tej chwili Tak, i w tej chwili Wam powiem szczerze, że, że najbardziej dopinguję Irlandczykom. Bo, bo w tej chwili, co to dużo, bo i, i w tej chwili, tutaj na, nawet tutaj na i, informację z prasy, tutaj, tutejszej, z gazet, to Irlandia jest w tej chwili postrzegana jako najsilniejsza drużyna na świecie. Tak Życzę Irlandczykom, żeby wygrali e, World Cup. Japonii. Życzę irlandczykom, żeby jeszcze raz, jeżeli będę mieli okazję sprawdzić tyłki All Blacks. Mm. No. I tego życzę irlandczykom. Naprawdę jestem z sercem, jestem za Irlandią, za, za, za teamem rugby. No i przy najbliższej okazji, jak będę miał okazję prosić kogoś o coś z Irlandii, to poproszę o koszulkę irlandzkiego teamu rugby. No. A co? Na pewno się zrobi. Urodziny masz w lipcu chyba, nie? Czy jakoś tak? To ten. Otóż to, no. otóż to. Dobra szczępan, no. dziękujemy w takim razie wszystkim za, za tą godzinkę z, z małym hakiem i cóż, myślę, że. Dokończymy to. Myślę, że dokończymy to i w bardzo zaskakujący sposób. Panie też, też dziękuję bardzo, dziękuję również za udostępnienie e, szybkiego internetu, internetu mojemu bankowi. No, bo słuchajcie, to, to, to nie jest tak jak w, w Europie z, z internetem tutaj. Tutaj to jest generalnie górne 20 lat do tyłu, szczególnie mobilny internet nie ma tak dobrze jak jest w Europie choćby, no, że ja już odam LTE, 5G, coś w tym stylu, nie, nie, nie, zapomnijmy o tym. No i trzeba, trzeba cieszyć się z tego co się ma, czyli hotspoty, takie historie, wi-fi w jakimś banku, w jakiejś restauracji ewentualnie w jakimś informacyjnym punkcie. Tak więc ja się cieszę, że miałem tutaj okazję pod fajnym bankiem sobie zaparkować, moim bankiem który mi udostępnił bezpłatnie Wi-Fi na, tą, na to połączenie. Zdjęcie, z zdjęcie, zdjęcie będziemy mieć, nie? Więc ten poprosimy ładne no. zdjęcie. Więc no, tak, więc. Tak, więc.. No i tyle. Słuchajcie, słońce grzeje już osiernie. Odpalam teraz fórę i spadam stąd. No, serdecznie was pozdrawiam, wszystkich słuchaczy, ci też Filipi. Do następnego jakby coś. No, nie? Następnego... Pozdrowienia... Wiemy, że po, pozdrawienia. Wiemy. Pozdrowienia. Pozdrowienia, jak to mówią, e, z e, Land Down Under. Tak, dokładnie, do góry nogami. I te komary latają do góry nogami i wszystko do góry nogami. i, i Do usłyszenia z tym razem już tak naprawdę na żywo. Więc e, dzięki Szczepan i jesteśmy w kontakcie. W takim razie pozdrawiamy słuchaczy. W Rzeszowie też podobno jest, wszystko do góry nogami. W takim razie, dobra, to tyle i cóż, zapraszamy na kolejne. Turystyczne podcasty. Podcast nie tylko dla rów. Od 14 lat, kurwa. 14 lat jeszcze pan. Razem to robiliśmy. Od piątego odcinka. Zakopać. No. Nie, nie, nie. Dobrze. Dobra, no, dziękuję na bardzo. Nara, lecimy. Dalej. Nieprawda z tą podróżą. Wszystko prawda. To Podróż. Wszystko prawda. Żak się. Ludzie naczą Nie widzą nas. Deszcz nas zasłania.